Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. <grych> tak było w pierwszych odcinkach. Tak było w pierwszych odcinkach. W kolejnych jest dzień dobry, dobry wieczór. Czy słuchacie nas w piątkowy poranek, czy w piątkowy wieczór, czy o jakiejś innej porze? Więc raz pasuje dzień dobry, raz dobry wieczór. Przechyl bardziej do siebie, żeby tak lepiej łapało. <grych> Dźwięk komarów <głos> tak, tak. <głos> więc jest tak, 3 lipca 2011 i dzisiejszego wieczoru nagrywamy już drugi odcinek nie wiem czy zostanie wyemitowany jakby piątek po piątku czy zostanie zachowany Patrz. na jakąś specjalną świetlik. okazję świetlik, był świetlik Gdzie na moście wcześniej siedzieliśmy Moja Myślę, że dużo tutaj to co się świeci po i drodze ich jedziemy. spotkać dużo Bo jechaliśmy nocą, samochodem. To się świeci to robaczki świętojańskie Skąd czteroletni dzieciak wie o robaczkach świętojańskich? Gdzieś usłyszało No gdzieś tak Pytanie właśnie gdzie? Skąd wie? no ale tak, założenie jakie jest założenie tego odcinka bo w momencie tak, wracamy jest to już drugi tam kolejny robaczek świętojański no właśnie, o nim ten... mówimy <laughs> <laughs> założenie odcinka jest takie, że wracamy chyba już żaden dłuższy temat się nie, nie, ten, nie rozwinie nie, nie wpadnie nam do głowy więc to może taki awaryjny będzie, że nie nie będziesz miał co puścić, będziesz załatany. Konstancinski. To wtedy wrzucisz coś takiego, żeby przypomnieć ludziom, że oprócz komiksów istnieją też inne fajne rzeczy. nie? Pewnie każdy znajdzie coś dla siebie. My akurat szwędamy się po Konstancinie. Gdybyśmy mieszkali gdzie indziej, to szwędalibyśmy się gdzie indziej. Prawdopodobnie. Albo siedziałbyś w domu, oglądał telewizję, bo nie, nie miałbyś znajomych, tak? No, gdybym się wyprowadził z miasta teraz, to faktycznie mam wrażenie, że jakiś czas zajęłoby mi gdzieś zbudowanie bazy znajomych ludzi, natomiast... No, w Koninie miałbyś znajomych? Wiesz co, to jest tak. Mam znajomych w Koninie. Może Ala ma. Tak, właśnie Ala miała mnóstwo znajomych, bo mieszkała tam przecież do matury. I... Ja tam gdzieś tam w jakiś sposób znam tych ludzi. Byłoby z kim wyjść. Mamy też e, swoje miejsca, do których chodzimy. Gdzieś tam jakieś knajpy, pawy. Jest e, taki pub Musztarda na przykład, w którym długo nie byliśmy. Sarebsko. <laughs> nie byliśmy tam chyba mniej więcej odkąd się Zuza urodziła, bo rzadko te, od tamtej pory bywamy w Koninie. Natomiast byliśmy tam ostatniego wieczora i tak, wiesz, no byłoby jeszcze z kim gdzieś tam się poznać, z kim nawiązać nowe znajomości, natomiast w mieście, w którym się urodziłeś, to tak siłą rzeczy znasz absolutnie wszystkich i gdzieś tam, no jesteś u siebie. W jakiś sposób zawsze znajdziesz sobie miejsce, znajdziesz ludzi do rozmowy, znajdziesz jakiś sposób, żeby siebie odnaleźć. W obcym mieście musisz to wszystko tworzyć od zera. Masz na to pewien wpływ. Tutaj nie. Kiwasz głową, nawet bucą z podstawówki, z którymi nie chciałbyś mieć absolutnie nic wspólnego. Ale gdzieś wypada. No tak, nie widujesz w... tych, których miałbyś ochotę spotkać. W obcym mieście Masz w sumie tą przewagę, że możesz sobie wybrać, tak? Z kim będziesz utrzymywał kontakt. Tylko jest większa praca, żeby znaleźć takich znajomych. Tak, i nie masz tego plusa pod tytułem od każdego usłyszysz. No, ale wiesz, o, nie, ma, nie masz tego minusa, że musisz plotkę. takim wiesz, niechcianym cześć udawać, że ich znasz, nie? Wiesz, o co mi chodzi, tak naprawdę... O tych wszystkich ludziach słyszysz różne historie i oni w Twojej opinii funkcjonują nie tylko na tym, co Ty wiesz, ale też na tym, co przekazali Ci inni, znajomi, ludzie. Mhm. W miejscu, gdzie nie znasz nikogo, nie masz takiej poduszki plotki. Że tak to ujmę. Ciotki plotki. W związku z tym, no wiesz no, kolegujesz się z tym, kto akurat Ci się trafi. Taki urok miasta na wsi byś każdego znał. Jakbym mieszkał na wsi, to pewnie tak. Ale mieszkanie na wsi ma też ten taki handicap, że tam jest mniej ludzi. I znasz absolutnie wszystkich. Chciałbyś? No nie chciał, chyba bym. No właśnie. Ze względu na warunki topograficzne, a konkretnie wąskość ścieżki, musisz sam poprowadzić dalej. Bo idziemy gęsiej. Z gęsią skórką? To jest coś nawin. Tak, tylko weź tak nawiń. No to zawsze jest z tym problem, bo masz wrażenie, że tak. Mówisz do mikrofonu, później będą cię słuchały rzesze radiosłuchaczy. Przed milionami słuchaczy. Czy nie wiem, jak się w przypadku internetowych, jak oni się nazywają to są słuchacze cały czas tylko słuchacze, słuchacze. nie ma, nie ma jakiś przedrostka nie Bo tak są wiesz radio słuchacze albo nie ma internetu słuchaczy I ścieżka nam się poszerzyła więc może dlatego lepiej tak słychać Ech, jakiś sms przyszedł no i znowu jest problem z tą weną <głos> to jest cały czas to samo wyjście co poprzednio Cały czas żyję sobotą Nieźle, nie? Dwa odcinki, a Cały czas masz wrażenie, że jest sobota Mimo, że jest niedziela No i sobie idziemy To będzie do wycięcia Generalnie nie chcemy was zanudać jakimś naszym iściem. Ale teraz tak. O czym możemy nawinąć? Nowy most na jeziorce, na rzece. W tej chwili w jeziorce, jest tak jasno, na warszawskiej jest ulicy. Tak, jest tak jasno, że go w ogóle nie widzimy. Nie. Nowy most, który będzie... Bo kiedyś było tak. W moście, w, w, w mieście było W moście to brzmi jak, jak jakiś miesięcznik budowlany. Na Chylickiej. Na Warszawskiej, na Mirkowskiej i most przy ujściu. Wszystkie w Czambu były identyczne. Płaskie, wykładane kostką granitową z biało-niebieską balustradą. Most na Dworskiej. Nadal tak wygląda, ale idzie nie było do remontu. Most na Lickiej, o czym już kiedyś chyba w którymś odcinku wspominałem. Poszedł do przebudowy jako pierwszy. Następnie most na Warszawskiej, który właśnie jest przebudowywany. Most na Mirkowski przebudowany w 2009 roku. jakiś tubelcy na naszej drodze. Oraz most przy ujściu, który pozostał taki, jaki był. On się przewijał w jednym odcinku migawek. Zresztą wysoka woda bodajże. Trzecie albo drugie migawki. Jakoś tak w każdym razie bardzo wcześnie. I ten, który teraz budują. Wszyscy spodziewali się, że... Ym, architekt pójdzie za ciosem i zrobi most podwieszany, tak jak na, Marii, na Mirkowskiej. To właśnie byli oni ciekawe, czy będzie słychać w tle. No a kontynuuj. No żabę było słychać, komara było słychać, PP słyszał, że ta laska miała aksywkę żaba. To z 24. drużyny Harcerek była taka jedna, miała ksywkę żaba. No. Kumkała? Nie wiem, bo w 27. W <laughs> 27. Kum, kum. Małem się za bardzo. To Ty byłeś harcerzem w tej szkoły, co 24. Nie byłem harcerzem. Nie? Zuchem byłem tylko. A, no okej. Okay. Gacy z tym, z Fredem i jeszcze z Proma kolesiami z tamtego mniej więcej w kręgu prowadzili tą drużynę. Ta jest. Też no dobra, akcja. ale mknął chyba nam temat przewodni. Most? No. Dochodzimy do mostu. Obok niego jest drewniana kładka dla pieszych. Niezależnie od pory dnia, doby nie, nie zaryzykuję sobie z dnia, ale dnia, zawsze stoi tam pewna liczba obserwatorów, którzy się budowie mostu przyglądają. Budowa mostu, aczkolwiek opóźniona, jest mocno zaawansowana, w chwili kiedy mówię te słowa, być może kiedy słuchacie to most już funkcjonuje. Ja, jest włożonych tymczasowy włożonych... kosz na śmieci no tym... Na tej A. kładce drewnianej, więc nie, no jestem w szoku. Ktoś się zorientował, że tutaj wiecznie stoją ludzie i jest kartka nie wyrzucać śmieci w inne miejsca niż do worków Ale ja słyszałem, że już trochę publika im zmalała Ze względu? Bo, bo moc, moc jest postawiony już, ta cała, cały jego zarys, cała konstrukcja Stoją filary w tym momencie filary. i są kładzone zbrojenia pod kładkę. No tak, no i w sumie się już nic nie dzieje, nie? No nie ma Wykańczają, No więcej było jak regulowali. Nie no, rzekę. teraz będzie nie, no, teraz będzie naj, najważniejsze. Będą lali beton na kładkę No tak, ale no, w tym momencie chyba się przekręca No ale rzeka już spójnie swoim, swoim korytem, zrobili most jaki ma być. Będą wykańczać go w tej chwili. Wiadomo, no, będzie ten beton.. Be ten... nie, teraz będę robić najważniejszą rzecz, czyli najważniejszą część mostu. Kładkę. No ale dla.. dla dla jakichś tu miejscowych y, obserwatorów które okay, <grych> no nie jest mają to? co zrobić ze swoim życiem i dla nich ciekawsze jest przesiadywanie właściwie stanie tutaj przy tym moście przez 4 godziny dziennie tak, i rozmawianie z kimkolwiek kto się nawinie o tym moście no to trochę dziwne nie? i myślę, że dla nich to już będzie nudne teraz Wiesz, po iluś tam miesiącach budowy mostu, wszystko być się znudziło. Wszystko się nudzi, tak? Tak, no to już nie jest ten moment, kiedy wbijane były kafarem pale, na przykład i most e, był zupełnie zaawansowany i nawet nie wiedziałeś, gdzie będą podpory. Kiedy regulowane było koryto, no. kiedy przy kafarze używanym do wbijania złamał się dźwig. Mam nawet to na zdjęciach. Mm. Kiedy była wiosna i grunt był tak rozmiękły a woda tak wysoka, że nie można było wylać wtedy, mimo że taki był pierwotny plan filarów. Te filary teraz rozstawione bardzo ładnie regulują koryto, ono biegnie środkiem. Między filarami a korytem jest jeszcze kawał piachu. Taki długi pas. Pewnie to wszystko wyrównają z pychaczem, zasypią. Bo kiedyś było tak, że Filary były regularnie podmywane przez Wodę Pamiętaż. Mhm. I tu, i na Porąbce. Czyli tak w sumie niepostrzeżenie, nie, nie zrobi nam się odcinek o drugim moście. Wcześniej było kolejowym, teraz o drogowym. Rozumiemy no, to mosty Konstancina 1 i W sumie, i w sumie ten, ten most, tamten jest średnicowy, nie? Tak terminologią warszawską. Mhm. A ten to... To nie wiem, na południu od średnicowego, czyli poniatowski, tylko brakuje mi właśnie takich wieżyczek, nie? Powinni tu na, na wlocie zrobić coś podobnego, żeby. Nie wiem, czy takie na Takie przedłużenie papierni powinno być coś takiego. Nie nie? Wiem czy gdzieś na YouTubie. Dwila um, co własna by było... na most w Mirkowie na górę. No. Ktoś mi to przesłał, nie wiem, to czy ty. Któryś z nas, prawda? Wiesz co? Wiem, widziałem tam wszedł na samą górę i. Jest pomysł, żeby zrobić deptak że od trzymaciarni do parku. Park teraz będzie nad y, brzegiem rzeki z tamtej strony oczyszczony Tam gdzie pamiętasz, chodziliśmy parę lat temu małą fotografować w ujście całą resztę tam no. alejka będzie sypana normalnie, latarnie będą stały mm. no. no tu jest nie, ale to w sumie fajnie współgrało, nie? Na no porący jest taki fajne mosta tutaj co? Zrobią taki płaski i co? i tak będzie podniesiony. Zwróć uwagę na jakiej wysokości jest kładka. Ale jakoś ona mogliby go nie? Ona, ona sama jest dobry metr nad y, powierzchnią drogi, więc też będzie most taki mhm. odrobinę łukowaty pod górkę. czy podniesiony tej kładki nie będzie, nie? Tej kładki nie będzie, most. ale pamiętasz w 88 chyba był remont na nawierzchni i zrobił mhm. też kładkę wtedy dla pieszych. Tak i ona została To, że ona była moment. inna, bo ona była taka niska nad samą wodą. Mhm że schodziłeś z Pamiętam, wału, kładka była taka metalowa z drewnianą podłogą, kładką powiedzmy i potem szedłeś, a ta jest na wysokości od wału do wału, od szczytu do szczytu. Jest tu inaczej. jest mój kawałek podłogi. Zresztą mam wrażenie, że ta kładka jest położona na tych samych elementach, na których była położona kładka w trakcie remontu mostu na Mirkowskiej. No. No, tu kładki nie będzie, więc wiesz. W sumie się przyzwyczailiśmy do niej, a nagle most się otworzą, nie? Ale chyba na nie on jest szerszy niż ten poprzedni. Tak samo jak bo, w Gierkowie i tak samo jak w Skolimowie. Bo ma być e, chyba ścieżka rowerowa też na no tym moście. No właśnie, tu jest tak śmiesznie, że ścieżka ma być tylko przez most, do Jana, I do cpn a, a dalej nie, nie zrobili. Tak. I ścieżka zaczyna się dopiero na wysokości tysiąclecia, tam gdzie się zaczyna dwupasmówka zaraz. No. Znaczy tam jest taki ciąg y, no, pieszojezdny czyli ta ulica no boczna w sumie ta ścieżka rowerowa przecież miała być yy, w założeniu od samego Wilanowa aż do góry Kalwarii a wiesz co jest najgorsze? I co jest, że przez, do Powsina przez jeziorne, jest ścieżka i przez nie, do Powsina nie jest, jest ścieżka potem się urywa dokładnie za cmentarzem na tym skrzyżowaniu, kiedy się no tak. zjeżdża za szkołę amerykańską i potem jest trawa, trawa, trawa ale teraz jest potem jest zrobione. granica Warszawy tak, ale tylko do cmentarza za cmentarzem no tak, jest prawa. Teraz, teraz jest zrobiona na tym nowym odcinku tak na tym Będzie. nowym odcinku jest zrobiony do granicy Warszawy no, czyli no i, i brakuje i, 300 metrów czyli ten odcinek od, od szela do, do granicy brakuje 300 Stanisla? metrów po trawie ścieżki nie, rowerowej już niby, niby rowerzyści tam tam mają dobrze bo nie jadą po ulicy nie wiem jak to powiedzieć bo w przypadku pieszych wydeptali tak? a w przypadku rowerzystów wyjeździli nie wiem. Wyjeździli sobie ścieżkę i ono jakaś tam jest. Ty pewnie byś się przedostał. No to jest nie, nie to co kiedyś, że musisz jechać główną drogą wiesz, samochody cię co chwilę mijają. No nie to samo, ale mimo Ale wszystko... i tak slipa, no ogólnie z założenia. Warszawa były... mogłaby pociągnąć 300 metrów ścieżki. Założenia były, były dobre, ale nie wiem jak to wyjdzie, nie? W praktyce nie wyszło jak co zawsze. Tu, co tutaj za, za rondem w stronę góry Kalwarii też nie masz. Y... No nie ma. rowerowej. No i dopiero się długo, zacznie. Długo, długo nie będzie. Tam na, na górze, jak wiesz, od lasu i gdzieś na tamtej wysokości się zaczyna. Powiedzmy od No, już prawie jest Słomczyn Tam przed słońcem. Nie, myślałem, że bardziej już turowice gdzieś te klimaty. No, Słończynie nie ma. Chyba, że dołem pojedziesz. Zaczyna się chyba od momentu, co masz, jak przejedziesz przez te pola. Masz po lewej stronie taki blok. Jeden pojedynczy i masz w prawo, masz ścieżkę do, do Lasu Oborskiego. Nie mm -hmm. wiem, to jest jeszcze przed swą czynem, nie wiem. Ten sam blok i tam parę, parę domów ma jakąś tam swoją nazwę, tylko nie pamiętam nie pamiętam jaką w tej chwili. To nie jest ścieżka rowerowa. Ale tam się zaczyna, no, co, coś jest przez chwilę. No więc zakończmy na dziś. I bo rozejdźmy i tak się, się. Bo i tak się tego nie dowiemy co tam jest, nie sprawdzając tego naocznie. Skoro poczuć snow, jeśli lida, to pociśnij też zakończenie. zakończenie. znowu. Źle? Nie, Pierwsze, nie ostatnie. No dobra, to mamy... <śmiech> się Bartek przesunął <śmiech> dyktafon bardziej do do moich ust, żeby mnie chyba było bardziej słychać. Ja przynajmniej mam takie wrażenie w słuchawce. Mam teraz nagrać zakończenie. Czyli wyszedł nam kolejny odcinek o moście. Drogowym tym razem, nie kolejowym. I tyle, no i myślę, że z tego miejsca, jak kiedyś będę tego słuchał, no to w tej chwili mam chęć, już nie mogę się doczekać zobaczyć jak ten most będzie wyglądał jak go już zrobię tak na tip -top. no i co, no i teraz sobie tak patrzę, kiedyś sobie tego odsłucham i będę mógł przyjść słuchając tego, popatrzeć sobie na nowy most i myślę, że to będzie bardzo dobre to jest właśnie doświadczenie magia podcastingu no, to trzymajcie się <grych> pa <grych>